Temat naszego, naszych spotkań w tym roku to eschatologia, apokaliptyka. No i właśnie w kontekście ostatnich wydarzeń, to co się dzieje, to co jest powtarzane, Prawda, można zobaczyć, że świat staje się dziś, według Alberta Camus oranem. Niejako historia tutaj w tym przypadku znajduje swoje odzie, odzwierciedlenie. No tutaj Zacznę od takiej osobistej refleksji. Bardzo lubię tę książkę, właśnie tę powieść Alberta Camille Juma. Dla mnie to jest właściwie pierwsza książka po Biblii, taka świecka Biblia. Państwo pozwolicie, o, zacznę od takiej osobistej refleksji. Świecka Biblia. Biblia napisana bez Boga, tak można by było powiedzieć. Między innymi tam Taro stawia pytanie czy można zostać świętym bez boga. I czytając Dżumę, tak można odnieść w wrażenie, że odpowiedź jest pozytywna, że można zostać, tylko pytanie po co? Że to nie ma sensu. Proszę? Tak, no ale tak i samo zakończenie, nie wiem czy państwo pamiętacie ja wczoraj miałem spotkanie w ramach Łowickiej Szkoły Biblijnej, którą prowadzę od grudnia minionego roku. To właśnie przeczytałem zakończenie i ta prawda książka kończy się taką radosnym uniesieniem, taką radością, że kwarantanna zakończona, bramy Oranu otwarte ogłoszono, że, że choroba Dżuma minęła, a jedynym, i to jest ostatni akapit, który tej radości nie podziela, jest doktor Rie. Od niego się zaczyna też to opowiadanie pierwsze. On pierwszy dostrzega martwe szczury. Jedyny, który nie podziela tej radości, bo tam jest napisane, no teraz to już tak przy, nie cytuję, tylko przywołuje z pamięci, mówi, że on jeden był świadom tego, że bakcyl dżumy spokojnie może czekać w szafkach, w bieliśnie, na swoje niejako takie ponowne narodziny i, że i objawi się za jakiś czas kolejnymi martwymi szczurami. No, można powiedzieć, że to jest swego rodzaju proroctwo. Nie wiadomo, kiedy coś, na jakiegoś miasta, tak, tak, tak, tak, tak to, o tak mniej więcej tak no, że nie wiadomo kiedy dżu bakcyl dżumy pośle martwe szczury na ulicy jakiegoś, na ulicy jakiegoś miasta. Tak to dokładnie brzmi rzeczywiście. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, przejdź, przechodzimy do naszych tutaj spotkań, naszego wykładu. Chciałbym, żebyśmy już zakończyli temat Dnia Pańskiego. To tylko tak naprawdę już w skrócie, żeby dopełnić ten, ten wątek. Miesiąc temu dokładnie omówiliśmy sobie Dzień Pański w księdze proroka Joela. I to, do, to na przykładzie trzeciego rozdziału, gdzie też wskazywa, wskaza, wskazywałem, staram się wykazać, że ten tekst jest już takim tekstem preapokaliptycznym, że tutaj wątki eschatologiczne zaczynają być wzbogacone o właśnie tą apokaliptykę, która zacznie się rozwijać w późniejszym czasie, po, po Joelu. Zresztą datacja Księgi Oela jest bardzo problematyczna właściwie. Trudno wskazać jednoznaczny, jednoznaczną datę. Ale też właśnie szukając różnych opracowań, czytając, czytając tutaj różne opracowania, artykuły czy monografie w związku z, z wykładami u Państwa, natrafiłem na podobnie brzmiący tytuł do mojego artykułu, czyli, że tekst preapokaliptyczny, ale odnoszący się do innego fragmentu Biblii, mianowicie do 38 i 39 rozdziału Księgi Ezechiela. To, jak Zobaczymy, jak z czasem, chociaż w tym miesiącu mamy trzy spotkania, to może też tak z ciekawości porównamy sobie te, te rozdziały właśnie z księgą, z księgą Joela, z trzecim rozdziałem. Gdzie jeszcze spotykamy motyw Dnia Pańskiego, tego finalnego w rozumieniu autorów biblijnych Starego Testamentu, finalnego wydarzenia, czyli w naszym rozumieniu końca świata, a więc wydarzenia eschatologicznego. Jeszcze jest jeden fragment w Księdze Joela, Mianowicie w czwartym rozdziale, to już mówiłem chyba dwa miesiące temu, czy jeszcze wcześniej, już nie na ostatnim spotkaniu pewnie, ale na tym wcześniejszym, że właściwie księga Joela Księgi Joela można nazwać Księgą Dnia Pańskiego. Krótka księga licząca cztery rozdziały, i w każdym, w każdym z tych rozdziałów prorok Joel przywołuje motyw Dnia Pańskiego, nawet podaje rozbudowane opisy, jak w drugim rozdziale, to jest właściwie 11 wersetów, w trzecim rozdziale, to jest cały trzeci rozdział, pięć wersetów. Podobnie w pierwszym, to już jest nieco krótsza zmianka, również i w czwartym. Tak dla porównania z innymi prorokami, raczej prorocy są, nie to może, że oszczędni, ale jakby rezerwują ten temat znaczy nie czynią tego tematu, tematu Dnia Pańskiego w swojej księdze jako tematu kluczowego Przywołują, tak jak na przykład prorok Amos, Sofoniasz, Izajasz Ale raczej jednorazowo właśnie pokazując, koncentrując uwagę tylko w jednym miejscu i podają jego znaczenie Prorok Joel do tego tematu wraca raz po raz w swoim krótkim orędziu w czwartym rozdziale są to wersety od 14 do 16. Spróbujmy sobie wyobrazić w ogóle, jak tutaj tę dramaturgię, którą rysuje prorok Joel. Tłumy, tłumy w dolinie wyroku. Bliski jest dzień pański w dolinie wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą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 potwierdza tutaj, czy, czy wskazuje na cel zebrania tych tłumów. Tym bardziej spójrzmy na werset drugi tej, tej księgi, tego rozdziału. Zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je do Doliny Joszafat. Geograficznie takiej doliny praktycznie nie ma, ale sama nazwa, tutaj imienia Joszafat, czy tej nazwy Joszafat, imienia, samo imię pochodzi od Szafat, czyli so, sądzić, czyli tutaj no, może sędziego, chociaż no, to imię, imię spotykane w Starym Testamencie. Natomiast tutaj Dolina Wyroku brzmi, ma ten sam wydźwięk. Proszę. Tak, to będzie Ale oparte na tym samym źródłosłowie, na tym samym rdzeniu. I ten motyw to już omawialiśmy miesiąc temu bardzo szczegółowo. Słońce i księżyc się zaćmią, gwiazdy, światłość swą utracą. Jednak nad ową doliną w dniu pańskim góruje... Góra Syjon. Pan zagrzmi z Syjonu. Z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Podobny motyw, proszę zobaczyć, mamy w następnej księdze, zaraz na samym początku, u proroka Amosa. To jakby takie połączenie tematyczne, czy za pomocą pewnych motywów. Werset drugi. Pan Syjonu Zagrzmi z Jeruzalem wyda swój głos, a lamentować będą łąki pasterzy i szczyt Karmelu usknie. Tutaj prorok Joel na koniec, bo właśnie ukazując wcześniej zawieruchę, taką swego rodzaju zawieruchę, którą wywoła Dzień Pański i szereg różnych katastrof zarówno właśnie owe znaki na niebie, na ziemi, ostatecznie w Dniu Pańskim widzi ocalenie. Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. Więc tu jakby tłumy, które się zgromadzą, zostaną rozdzielone. Dla wrogów, to jest temat właściwie całego czwartego rozdziału, sąd nad narodami pańskimi i nad narodami pogańskimi. Dla wrogów to będzie dzień rzeczywiście wyroku, dzień zagłady, natomiast dla ludu bożego dzień ocalenia. Jeżeli są problemy z datacją księgi proroka Joela, którą można datować, można wskazywać, podawać argumenty, że mogła powstać w VII wieku przed Chrystusem, a więc przed niewolą, w trakcie niewoli, czy też po niewoli jako jedna z późniejszych ksiąg, na przykład w IV wieku, to inaczej wygląda sprawa z datacją Księgi Zachariasza, jej drugiej części. Przejdźmy do XIV rozdziału Księgi Zachariasza. To jest już jedna z późniejszych późniejszych ksiąg z przełomu V-IV wieku. Na początku tego rozdziału, rozdziału XIV, również pojawia się motyw Dnia Pańskiego. Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy Twoje bogactwa rozdzielać będą u Ciebie. Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą. Miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie na wygananie, Jedna jednak reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie Wielka Dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. I będziecie uciekać na Dolinę wśród moich gór, bo Dolina Gór sięgać będzie aż po Asal, a wy, a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. W ten czas nadciągnie Pan mój Bóg i z Nim wszyscy święci. W owym dniu nie będzie światła, lecz zimno i lód. Kolejne opisy Dnia Pańskiego. Tutaj już wyraźnie stwierdzone, że Bóg nie pozostanie gdzieś dalekie, ale sam bezpośrednio wystąpi w kontekście Dnia Pańskiego. I także pojawiają się różne przerażające zjawiska na Ziemi: jak rozpadnięcie się gór, czy też na, na niebie. Pojawia się także też niespotykany do tej, do tej pory. Motyw, że Bóg przychodzi ze swoimi świętymi. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o aniołów. W ten sposób prorok chce pokazać Boga jako Pana zastępów. Już tego motywu nie, nie, nie rozwijam. Przejdźmy do księgi Malachiasza, by jeszcze ukazać jeden aspekt Dnia Pańskiego.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 i kto, I kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarza. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe". I zakończenie rozdziału, czyli werset 23 i następny. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego, i skłoni ono serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. To ostatnie słowo, które tu jest użyte, to herem. Herem, który oznacza klątwę, ale taką całkowitą anihilację. Tak jak na przykład Izraelici byli zobowiązani do zastosowania reguły właśnie Herem przy zdobywaniu ziemi obiecanej. Chyba tak, my mieliśmy wspólnie księgę Jozuego, to o tym mówiliśmy. Tekst zapewne nam znany. Pojawia się początek tego czytania, początek trzeciego rozdziału w liturgii w dniu 2 lutego, czyli w święto ofiarowania pańskiego, proszę zobaczyć tutaj takie może odniesienie najpierw liturgiczne, nagle przybędzie do swojej świątyni Pan. Z tym, że prorok Malachiasz opisuje to jeszcze w takich katastroficznych obrazach, ukazując Boga, który przybywa na sąd, w święto ofiarowania patrzymy na Pana Jezusa, który rzeczywiście przybywa do swojej świątyni, ale to przyjście jest ciche, łagodne i spokojne. Prorok Malachiarz odnosi się w, w opisie Dnia Pańskiego w jakiejś mierze do początków, do kiedy ta idea się rodziła, to znaczy do księgi proroka Amosa. Piąty rozdział, werset 18 i 20. O tym mówiliśmy na samym początku, niejako wychodząc. To jest jeden z pierwszych, być może nawet w ogóle pierwszy tekst, który mówi o Dniu Pańskim. Prorok Amos burzył nadzieję właśnie na oczekiwanie Dnia Pańskiego jako pomyślnego wydarzenia dla Izraela. Prorok stawia pytanie, po co wam Dzień Pański? On będzie ciemnością, prawda? Gdyż spodziewano się, że w Dzień Pański ostatecznie to będzie czas triumfu Izraela. To, co ukazuje Joel w czwartym rozdziale. Natomiast malachiarz powraca do tej idei z księgi proroka Amosa, jednak ogranicza, prawda, niejako zasięg. Przybywa do swojej świątyni Pan, Pan, który przybędzie na sąd i tutaj bardzo mocne pytanie, kto przetrwa dzień jego nadejścia, czyli kto przetrwa dzień pański. Natomiast proszę zwrócić uwagę, zmienia się nieco Rozumienie, czy sama forma sądu. Prorok Malachiasz przywołuje motyw ognia, o, to ten motyw był obecny, jest obecny w wielu księgach prorockich, między innymi u Amosa, ale był to wcześniej motyw ognia pożerającego, który całkowicie niszczy nie tylko grzesznika, nie tylko grzech, ale i grzesznika niszczy całe miasta. Tutaj natomiast jest nieco zmieniona perspektywa. Mianowicie mamy tu o, mowę o ogniu nie tyle pożerającym, co o ogniu oczyszczającym. Albowiem jest, on jest jak ogień słotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc jakby miał przetapiać, i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego. Przecedzi ich jak złoto i srebro. Bardzo wymowny obraz. Właśnie i dzięki temu nie, nie to, że to będzie ogień pożerający, ale ogień oczyszczający, ci, którzy pozostaną, ten wątek pojawił się w księdze Zachariasza w XIV rozdziale, czyli owa reszta, będą Będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. A więc Dzień Pański w tym przypadku nie jest katastroficznym końcem świata. O tak na przykład pokazywał to prorok Sofoniarz, że ogień pożre całą Ziemię i jej mieszkańców, ale to będzie ogień oczyszczający. Zakończenie natomiast księgi Mahal Malachiasza. I proszę zwróćmy uwagę dla nas w naszym kanonie chrześcijańskim zakończenie Starego Testamentu, bo Księga Malachiasza to ostatnia księga pierwszej części Biblii. Rysuje bardzo już pozytywną perspektywę. Poślę Wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego. Znowuż pojawiają się tam znane obrazy z wcześniejszych ksiąg, ale rolą owego proroka będzie dążenie, prawda, zwrócenie ojców ku synom, a synów ku ich ojcom. Oczywiście tutaj w obrazie ojca i syna należy widzieć całą ludzkość, przynajmniej tę resztę. I proszę Państwa, tutaj też dla takiej naszej wiadomości, Księgę Malachiasza ja widzę jako okno już otwarte na Nowy Testament. Chociażby nawet tutaj w tych ostatnich wersetach, bo... Czy, nam coś przypomina, przypominają te, czy coś przypominają nam te słowa? Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego. Skłoni ono serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Proszę. Jezus przyszedł, ale to proroctwo jest przywołane Właśnie w innym kontekście, znaczy do kogoś innego skierowane. Do kogo? Do Jana Chrzciciela. Tak, że Eliasz już przyszedł. W scen... Na Jana Chrzciciela. W scenie zwiastowania, gdy Zachariasz ma wizję w świątyni, objawia mu się Archanioł Gabriel, zapowiada narodziny Jana Chrzciciela, między innymi jest mowa, mówi Archanioł, ono sam, czyli właśnie Jan Chrzciciel, ono sam pójdzie przed nim, czyli przed Chrystusem, w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku ich dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych. To jest, prawda, chociażby ta perspektywa. Prorok Malachiasz zapowiada także składanie ofiary czystej. Mamy do odniesienie do tego proroctwa w trzeciej modlitwie eucharystycznej, że na każdym miejscu, to jest werset jedenasty, na każdym miejscu będzie składany dar kadzielny imieniu memu i ofiara czysta. I takich właśnie odniesień, które znajdują swoje, swoje dopełnienie w Nowym Testamencie jest wiele. Zresztą Księga Malachiasza dąży rzecz znamienna do przywrócenia porządku w życiu kapłanów, w życiu, małżeń, w życiu małżeńskim, także przy składaniu ofiar, tak jakby powiedzmy zbierała w kilkunastu wręcz można powiedzieć słowach, bo jest to bardzo krótka księga, ale dążąc do ukazania porządku, tak żeby przygotować niejako lud już na przyjęcie orędzia Nowego Testamentu. Dobrze, to tak by dopełnić temat Dnia Pańskiego w tym wymiarze eschatologicznym i także, jak widzimy, w wielu wątkach apokaliptycznym. Dobrze. Natomiast to, co chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć, jako temat wpisujący się w ten ogólny tytuł, to Zmartwychwstanie, ale w Starym Testamencie. Wybrałem kilka tekstów, które... znaczy, wybrałem, po prostu omówimy, Przeczytamy i omówimy sobie kilka tekstów, które niosą ze sobą nadzieję, a może nawet już wyraźnie nadzieję, wręcz wiarę w zmartwychwstanie. Zacznijmy jednak od tego, to co już mówiłem chyba na pierwszym spotkaniu i żebyśmy właśnie mieli tego świadomość, tym bardziej te teksty będą wręcz zdumiewające, że w takiej ogólnej perspektywie Starego Testamentu, początkowym, wczesnym okresie, był może nie tyle brak wiary, co brak wiedzy o życiu po śmierci, o życiu wiecznym. Przeczytajmy sobie kilka tekstów, które niejako no, zawieszają wiarę, czy, czy wiedzę, albo wykluczają pewność życia po śmierci. Psalm 6 werset 5 i następny. Powróć, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twe miłosierdzie, bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie, któż Cię wychwala w Szeolu. Już wędrówkę po Szeolu. Na jednym z naszych spotkań odbyliśmy, ale tutaj, proszę bardzo, nikt po śmierci nie wspomni o Tobie. Psalm 88, werset 11, 13. Proszę? Tak, to jest. Ale właśnie ocalić w znaczeniu od śmierci, prawda? W takim. Bo Fizycznej, bo takie jest, takie jest no pod, tu w tym psalmie szóstym, podstawowe przesłanie, właśnie pragnienie, ocal moją duszę, czyli po prostu zachowaj mnie przy życiu, no bo po śmierci nie będę ci wychwalał, bo po śmierci ci nikt nie, wy, nie, nie wychwala. 88, psalm 88, wersety od 11. Czy dla cieniów czynisz cuda,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 I, możliwość, i, I koniec możliwości wychwalania Pana Boga. Jeszcze psalm 115, werset 17. To nie umarli chwalą Pana nikt z tych, którzy stępują do Szeolu. Niech, niech w takim rozumieniu to nie umarli chwalą Pana, nie dlatego, że jakoby nie chcieli, czy nie mogli chwalić, ale po prostu już takiej możliwości nie ma. I Księga Izajasza, rozdział 38, tutaj w kontekście choroby króla trzydzieści 38, werset 18 i następny. Zaiste nie Szeol cię sławi, ani śmierć wychwala Ciebie, nie ci oglądają się na Twoją wierność, którzy w dół stępują. Żywy tylko żywy Cię wysławia, tak jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom głosi Twoją wierność. Panie, racz mnie wybawić. To lamentacja króla Ezechiasza, który Dowiaduje się o swojej chorobie, śmiertelnej chorobie, że umrze i wygłasza lamentację. Ale proszę, żywy, tylko żywy cię wysławia. To jakby jedna strona patrzenia na śmierć i tego, co po śmierci. I proszę zobaczyć, że ta myśl bardzo mocno zaciążyła Świadomości religijnej, yy, biblijnego Izraela, bo odnajdujemy ją jeszcze w Nowym Testamencie. A dokładnie yy, na przykładzie kogo? Kto wierzył w Boga, ale nie wierzył w życie wieczne, w zmartwienie. Saduceusze. Saduceusze, bardzo ciekawe, no, trudno sobie to tak właściwie racjonalnie wytłumaczyć. Wiara w Boga, ale brak wiary w życie wieczne. Czyli należy żyć, bo, bo, bo tego też Saduceusze wyraźnie na, e, nawoływali, należy żyć, zachowywać Boże przykazania. Saduceusze zatrzymali tylko pięcioksiąg, właśnie że księgi proroków, księgi czy pisma, one są jako niepotrzebne, człowiekowi wystarczy tylko prawo z tych świętych ksiąg po to, żeby człowiek żył według prawa, ale ostatecznie ani nagrody, ani kary nie ma, bo z chwilą śmierci wszystko się kończy. To mamy w kontekście przemienienia. Wczoraj była, wczorajsza Ewangelia. Tak, ale tu chodzi o coś innego. Tu nie o sam fakt, czy jest życie po śmierci, tylko w odniesieniu do Jezusa, co oznacza, że On zmartwychwstanie. Prawda? Bo to, przy, to widać na przykładzie rozmowy Marty, z Panem Jezusem w XI rozdziale Ewangelii Janowej. wstanie, Twój brat zmartwychwstanie. Marta wyraża tę wiarę już, prawda, która była reprezentatywna dla biblijnego Izraela. Wiem, że zmartwychwstanie, ale kiedy? No niejako na końcu czasów właśnie w tej perspektywie. A Jezus mówi, to ja jestem prawda? I teraz tu chodzi o pytanie, co to znaczy, że Jezus martwy wstanie podtrzęknia, a nie na końcu czasów. Ale proszę państwa, jest no właśnie. Tu z jednej strony mamy ten brak wiary, który trwa jeszcze w judaizmie w pierwszym wieku po Chrystusie, w czasach Pana Jezusa, ale spójrzmy na pewien tekst Nowego Testamentu, mianowicie. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich to jest wydarzenie po zesłaniu Ducha Świętego. Na pierwszą homilię, można powiedzieć, chrześcijańską, pierwszą katechezę, którą wygłasza no, nie kto inny, ale święty Piotr, czyli pierwszy papież, wypada, żeby prawda, pierwszą katechezę wygłosił kto? Papież, prawda. Mówiąc w ten, w ten sposób, patrząc w ten sposób na historię Kościoła. I święty Piotr podczas tego swojego pierwszego kazania mówi takie słowa. To jest drugi rozdział, wersety od 29. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł,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 Piotr wyraża, przywołując psalmy, czyli teksty Starego Testamentu, Pisma Święte, wyraża wiarę w zmartwychwstanie, więcej właśnie przywołuje ten tekst jako dowód na zmartwychwstanie i stwierdza wprost, jako prorok widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza. I powstaje teraz pytanie, kiedy ta wiara w takiej formie, w zmartwychwstanie, zrodziła się w Izraelu? Na ogół jest taka ogólna tendencja, by wiarę w zmartwychwstanie przesunąć zupełnie na bardzo późne czasy, na drugi wiek, pierwszy wiek przed Chrystusem, a więc na czas Czasy machabejskie, powstania Machabeuszy i, i, i czasy bliskie już Jezusowi Chrystusowi. Jednak jest kilka tekstów w Starym Testamencie, które pozwalają w duchu, już z perspektywy chrześcijańskiej, odczytywać je jako zapowiedź, czy wręcz wyraz wiary w życie wieczne, ale w ale sam fakt zmartwychwstania. Pierwszym z, takim tekstów, z takich tekstów, patrząc chronologicznie, oczywiście już pomijając wszystkie możliwe dyskusje tutaj na temat chronologii, ale przynajmniej, no tak odnosząc się do ogólnie przyjętej datacji tekstów prorockich. Mianowicie to jest 37. rozdział Księgi Proroka Ezechiela. Wizja ożywienia kości. Nie wiem, czy ten tekst jest znany? Znany. Dobrze, to pomijamy lekturę dla zaoszczędzenia czasu i przejdźmy 37 rozdział Księgi Proroka Ezechiela, wersety od 1 do 14. Wizja osuszonych kości, prorok, zgodnie z poleceniem Pana Boga, ma stanąć w dolinie, w której, nad takim ogólnym cmentarzysku, ma zacząć prorokować, ma, ma zacząć mówić i wskutek właśnie owego prorokowania to jest wymiar, ważny wymiar posłuszeństwa proroka, rozlega się wielki wiatr, który sprawia, że kości zaczynają się łączyć ze sobą, pojawiają się ścięgna, ciało i ostatecznie ostatecznie ci umarli, te wysuszone już nawet nie umarli, ale Więcej, te wysuszone kości ciała powracają do życia. Może tylko tutaj dla przykładu, znaczy dla zobrazowania tego tekstu odczytam samo zakończenie. Od wersetu 12. Tak mówi Pan, Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój. I wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam wyrocznia Pana. Oczywiście w pierwszym rzędzie należy uwzględnić wymiar historyczny. Prorok Ezechiel jest, czasem, jest prorokiem czasów niewoli babilońskiej. On jako jeden z tych właśnie w tej pierwszej grupie, grupie deportowanych został przesiedlony z Jerozolimy do Babilonu. A więc nie wtedy, kiedy nastąpiło ostateczne zburzenie Jerozolimy 587, ale znacznie wcześniej, gdzieś około roku 598 i tam działa. Mamy tutaj wizję. Księga proroka Ezechiela zawiera szereg wizji, które są sposobem przekazywania oręcia. Zachowany jest stały schemat, to znaczy jest zapowiedź, treść wizji, później jej wyjaśnienie i zakończenie. Ale w tej wizji, jak w żadnej innej, jest podkreślona rola ducha, owego ruach. Samo to słowo jest bardzo wieloznaczne. Ruach oznacza wiatr, trchnienie, oddech, jak i również właśnie duch. I tak jak tutaj wspomniałem, też jest podkreślona rola proroka. Prawda? Czy te kości mogą ożyć? Pyta się Bóg. Ty panie, yy, ty, panie, wiesz. Warto zwrócić uwagę na kontekst tej wyroczni, czyli to, co ją poprzedza i to, co następuje. Mianowicie w 36 rozdziale, w wersetach 37 i następny, Czytamy. Tak mówi Pan Bóg. I do tego jeszcze to uczynię. Dam się uprosić domowi Izraela i rozmnożę ich jak trzodę ludzką, jak poświęcone owce, jak owce Jerozolimy za jej świet, świet, świetnych dni. Tak miasta wyludnione staną się pełne trzody ludzkiej, aby poznano, że ja jestem Pan. To jest kontekst poprzedzający, natomiast to, co następuje po owej wizji, rozdział 37, wersety 25, następny. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Zamieszkają w nim oni i synowie i wnuki ich na zawsze, a mój sługa Dawid będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to, przymierze wieku... będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Oba teksty zatem w kontekście właśnie tej wizji wysuszonych kości, wskazują na Boże działanie, które sprawi, że naród izraelski się rozmnoży. W tym kontekście poprzedzającym słyszeliśmy, że naród izraelski jest porównany do trzody, do stada owiec. Ale to jest właśnie temat wspólny, jako myśl, jedna z myśli proroka Ezechiela. Jedna z charakterystycznych cech że prorok Ezechiel ukazuje Boga jako pasterza, który zajmuje się swoim stadem, czyli swoim ludem. Przesłanie zatem jest takie, że choćby wszyscy pomarli, to Bóg sprawi, że wszyscy powrócą do ojczyzny. Więcej nawet sprawi rozmnożenie, spotęgowanie swojego ludu, wzrost jej, jego liczby. A mamy zatem w tej wizji rzeczywistość pomiędzy śmiercią, a życiem. I akcent jest położony tutaj na swego rodzaju, to co prorok Ezechiel bardzo często nazywa, na coś nowego. Prorok mówi o nowym duchu, o nowym sercu. Taki jest wymiar historyczny. Bóg pragnie otworzy, utworzyć sobie nowy lud Boży. Ale nie jest to zwykły powrót do życia, ale jego wewnętrzna przemiana. No bo właśnie, gdyby to był powrót do życia, znaczy powrót taki do tego stanu, jaki był, to byłby to ostatecznie powrót do życia grzesznego. I dlaczego tutaj w wizji proroka Ezechiela jest potrzebna boska interwencja? Otóż Ezechiel pokazuje, że naród zgrzeszył, tak jak to uczynili poprzedni prorocy. Naród grzeszył i konsekwentnie naród poszedł w niewolę. To jest kara. Ale Ezechiel pokazuje, że Izrael tak naprawdę się nie nawrócił, nie podjął wysiłku nawrócenia, to znaczy grzeszy dalej. Zatem lud Izraela sam z siebie nie ma siły, aby powstać. I to obrazują właśnie te, to roz, rozpadające się ciało, te wysuszone kości. To jest kondycja ludu Izraelego, Izraela nie sprzed niewoli, tylko już na niewoli. Czyli mówiąc, powiedzmy, tak jakby w pedagogii Bożej, wcześniej prorocy żywili nadzieję, przyjdzie kara, tak jak na przykład prorok Jeremiasz, przyjdzie kara, pójdziecie w niewolę, no tam się opamiętacie, nawrócicie i, prawda, będzie możliwy powrót, czy będzie przynajmniej możliwa zmiana, pre, zmiana sytuacji. Ezekiel pokazuje, nie macie jednak siły powstać sami z siebie. Jest ten właśnie ten lud Izraela w niewoli jest niezdolny do wytworzenia w sobie tego, czego pragnie Bóg, to znaczy nowego serca. I nowego ducha. To może sprawić Bóg i to sprawi poprzez ducha. Gdyż Bóg pragnie, ażeby Jego lud żył. I teraz, skoro nie może tego uczynić lud sam z siebie, to Bóg daje swojego ducha, który dokonuje całkowitej przemiany. W wersecie czternastym czyta, czytamy: Udzielę Wam mego ducha. Dokładnie, we nata, natati ruchi. Dokładnie, dam mojego ducha. I proszę Państwa, to samo wyrażenie pojawia się w pierwszej pieśni o Sudze Jachwe, o Sudze Pańskim, w czterdziestym rozdziale księgi. Izajasza w wersecie pierwszym. Dam mojego ducha, właśnie owemu słudze, który pójdzie do narodów. W tym przypadku już nie słudze, ale, yy, ale całemu narodowi. Dokona się zatem dogłębna przemiana człowieka, wewnętrzne odrodzenie, które jest jak akt stwórczy. Duch uzdolni do wypełnienia woli Bożej. A więc można powiedzieć, streszczając po takim radykalnym końcu, jak śmierć, nastąpi radykalne coś, radykalnie coś nowego. I to już nam właśnie otwiera e, perspektywę eschatologiczną, to znaczy daje nadzieję na życie wieczne. I nawet, je, nawet jeżeli powiedzmy jeszcze w kategoriach Starego Testamentu pozostaje ten wymiar historyczny, to znaczy jako wyprowadzenie z niewoli, to jednak prorok Ezechiel używa o wiele głębszych teologicznie obrazów niż inni prorocy. Motyw wyjścia z niewoli babilońskiej i powrotu do Ziemi Obiecanej ukazuje w wielu obrazach prorok Izajasz w tej drugiej części swojej księgi, czyli ten, który jest umownie nazywany drugim Izajaszem. Ale tam przejawia się motyw radości. Rzeczywiście przychodzi oswobodzenie. Naród, tak jakby rzeczywiście, tak to pokazuje Izajasz, opamiętał się, dokonuje jakiegoś nawrócenia, w związku z tym bramy wolności się otwierają. Ezechiel niewolę pokazuje konsekwentnie jako grób, który bezpowrotnie się zatrzasnął, został zamknięty nad Izraelem. Dlatego potrzebna boska interwencja. I właśnie chrześcijaństwo pisarze chrześcijaństwu już od samego początku list Barnaby, to jest list Barnaby jest datowany na drugi wiek, po Chrystusie oczywiście, ale później także święty Cyprian, Ireneusz, czyli tu mamy pisarzy chrześcijańskich z drugiego z przełomu II, III wieku, przywołują ten tekst właśnie pokazując Boże działanie że to już nie tylko wyprowadzenie z niewoli, ale właśnie jako tekst dający nadzieję czy wręcz dający wiarę w zmartwychwstanie. Inny tekst właśnie w tej sam pozostający w tej samej kategorii i tak na marginesie także w tym samym kontekście historycznym to 25 rozdział Księgi Izajasza rozdział, wersety od 6 do 10. Tutaj, tak jak w przypadku Biblii Tysiąclecia, fragment zatytułowany Uczta Mesjańska. Ten fragment odczytam, bo być może on jest mniej znany niż wizja wysuszonych kości z Księgi Ezechiela dopowiem tylko, że ten tekst jest w lekcjonarzu liturgii pogrzebowej. Czyli w trakcie mszy, może być jako czytanie na mszy, mszy świętej pogrzebowej. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa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 I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, oto Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Znany wcześniej tekst, znany. Kontekst historyczny można też Wskazać na czasy niewoli babilońskiej. Rozdziały w, księdze, w obecnej postaci księgi proroka Izajasza od 24 do 27 są umownie nazywane Apokalipsą Izajasza. I jest to osobny blok mów wyroczni, niż właśnie ta pierwsza część. Zamykająca się ogólnie w, 30, w pierwszych 39 rozdziałach. Tekst znacznie późniejszy niż, tym, niż tym w tej partii, w której się znalazł. Ostatnie słowa tej wyroczni albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Przenoszą nas na górę Syjon. Ten motyw pojawia się w księdze Joela, w księdze Abdiasza, że na górze Syjon będzie wybawienie. Prawda? Tak jakby cały świat w jakiejś mierze właśnie, chociażby w kontekście Dnia Pańskiego, zostanie pogrążony w ciemnościach, w jakichś nawałnicach. Nad, tym, nad światem dokona się ogólna kara, czy przejdą różnego rodzaju katastrofy, ale na górze Syjon będzie wybawienie. Co rysuje prorok w postaci, w opisie owej uczty? Przede wszystkim widzimy tutaj Boga, tak można powiedzieć, jako swojego rodzaju gospodarza, który zaprasza ale także sam osobiście przygotowuje y, ową ucztę. Pan przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. Warto tutaj chwilę poświęcić y, tym obrazom. Otóż owa uczta z tłustego mięsa, w hebrajsku miszte, trzema mim, Szemen to jest w ogóle oliwa, oliwa z oliwek, która na przykład według księgi sędziów w bajce Jotama jest tym, które, która służy Bogom. Księga sędziów, rozdział 9, werset 9. Odpowiedziała im oliwka, czy mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się nad drzewami. A więc oliwa tutaj jako coś bardzo drogocennego, szlachetnego, ale także jako jeden z podstawowych produktów spożywczych biblijnego Izraela. Także jeden z, jedna, jeden z produktów, który był składany w ofierze. Tutaj w tym przypadku Uczta właśnie, tak jak w Biblii Tysiąclecia jest przetłumaczone z tłustego mięsa, ale tu właściwie mowa nie tyle o mięsie, o mięsie co o tej, o tej oliwie, która także służała przecież nie tylko jako środek spożywczy, jako produkt spożywczy, ale także jako środek do namaszczania, przedstawia luksus, bogactwo. To jest to owa uczta szemamim. Obok tego jest mowa o uczcie Szemarim. Proszę zobaczyć podobieństwo. Szemarim, tutaj od czasownika szamar, strzec. I to Biblia Tysiąclecia tłumaczy ucztę z wybornych win, ale win, jakbyśmy powiedzieli, strzeżonych, pilnowanych, czyli jakich takich długo leżakowanych, a więc bardzo drogocennych. Więc widzimy przede wszystkim w pierwszych wersetach ucztę, oliwa, wino i to wszystko bardzo szlachetne, bardzo drogocenne. Wszystko wręcz takie wykwintne. Dalej jest jeszcze jakby tego było mało z najpożywniejszego mięsa, Właśnie tuż tu to mięso już bardziej jest na swoim miejscu, bo tak to mielibyśmy powtórzenie z poprzedniego wersetu, ale właśnie jest oliwa, wino, mięso. Ale jak widzimy nie o samo ucztowanie, nie o sam jadłospis, o jakąś kartę menu chodzi. Dalej ten dar, który przygotowuje sam Bóg dla ludzi, Objawia się w czymś o wiele większym. Czytamy, zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów. Zedrze, mało tego, zedrze, no to można ściągnąć z czyjeś twarzy, rzucić pod nogi. W tekście oryginalnym jest dokładnie mowa o połknięciu Bóg połknie ową zasłonę. Obraz połknięcia jest w tekstach mitologicznych, w Starym Testamencie jest spotykany, ale również bardzo często spotykany w tekstach mitologicznych, na przykład ugaryckich, obra wyobraża całkowite zniszczenie. Jakby bezpowrotne po prostu połyka i tego nie ma. Proszę zobaczyć, że to znalazło swój wydźwięk w znacznie późniejszej kulturze, sztuce. Freski czy innego rodzaju malowidła z czasów średniowiecza, czy jeszcze nawet renesansu, nawet baroku, zachowują ten sam motyw. Na przykład w piekło, prawda? To mamy we fresku Florencji czy, czy Bolonii. Proszę padwie tak, w Bolonii jest bardzo yy, też taka właśnie szatan, który yy, czy, czy, czy naczelny te, ten demon prawda, pożera, yy, pożera człowieka yy, jako forma takiej no, najgorszej, najcięższej kary w piekle. Tak, znaczy często jest tak, że jest właśnie też przechodzi, że z jednej strony to ciało jest, prawda, pochłaniane, z drugiej strony. Tak, a z drugiej strony wypadają, są wydalani grzesznicy. A zatem yy, zedrze, ale w znaczeniu zniszczy, prawda, połknie na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz i teraz. Proszę popatrzeć, czy tak wszędzie jest w tłumaczeniach. Twarz na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody. Mamy to rozróżnienie ludy, narody, bo rzeczywiście tutaj prorok używa dwóch różnych terminów. Tutaj na marginesie, to Państwo zapewne wiecie, pewnie to było nieraz przewoływane, ale ten ogólny podział, prawda? który właściwie był w każdej kulturze. My i wy, czy my i oni. W znaczeniu lud, to hebrajskie am, czyli lud wybrany i goim, narody. Ale to samo Grecy przecież, prawda? Helenoi, Grecy i Barbaroi, barbarzyńcy. Więc to takie myślenie, które ma swój starożytny rodowód, no znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu kulturach, narodach, społecznościach po dzień dzisiejszy. I można, należy zadać pytanie, o jaką zasłonę, o jaki całun chodzi. W pierwszym znaczeniu możemy myśleć tutaj o zasłonie jako znaku żałoby. I Stary Testament zna praktykę zasłaniania twarzy w obliczu żałoby, czyli po śmierci kogoś czy wobec dramatycznych wydarzeń. Dla przykładu, druga księga Samuela, rozdział 19, werset 5. 19.5. Kontekst rebelia Absaloma. Absalom, ginie, Absalom, czy syn Dawida, ginie podczas bitwy i gdy król Dawid, czyli ojciec, dowiaduje się, zachowuje się w następujący sposób. Król zakrył swą twarz i wołał głośno, synu mój Absalomie, Absalomie, synu mój, mój synu. Czy też, podobnie druga księga Samuela, rozdział 15, werset 30. Dawid tymczasem wstępował na górę oliwną, wchodził na nią, płacząc i z nakrytą głową. Szedł boso. Również wszyscy ludzie, którzy mu towarzyszyli, nakryli sobie głowy i wstępując na górę płakali. To akurat ten werset odczytany z 15 rozdziału to początek tej rebelii, buntu Absaloma, czyli mamy tutaj w 15 rozdziale zasłonięcie twarzy jako znak żałoby, ale wobec jakiejś smutku, wobec trudnej sytuacji w 19 rozdziale. Dawid ponownie zakrywa twarz, ale już na znak żałoby. Podobnie na przykład Ezechiel w 24 rozdziale ma nie zasłaniać twarzy z powodu po śmierci swojej małżonki. Więc można by było odnieść tutaj ową zasłonę całun jako zrywanie czy niszczenie znaków żałoby. Skoro zniszczona jest śmierć, to w takim razie będą zniszczone także oznaki, jej oznaki. Ale wydaje się, że prorok mówi o czymś o wiele głębszym. Otóż w Starym Testamencie, i to właściwie na przestrzeni całego Starego Testamentu, i to ma swoje odbicie także w Nowym Testamencie, istniało głębokie przekonanie, że nie można zobaczyć Boga twarzą w twarz. Jeżeli człowiek zobaczy Boga, to umrze. Prawda? I prorok, sędzia Gedeon, także to pojawia się w, w historii innych postaci Starego Testamentu, prawda, wyrażają niepokój, prze, wręcz przerażenie. Widziałem Pana Boga, prawda? Jedynym, jedynym który mógł oglądać Boga, Boga twarzą w twarz był Mojżesz. W takim, w, przy takiej interpretacji, bo na to wskazuje, wskazują dalsze wersety, owo zniszczenie, połknięcie zasłony całunu należy rozumieć jako patrzenie, oglądanie Boga twarzą w twarz. Dalej prorok mówi, prorok zapowiada, że Pan na zawsze zniszczy śmierć. Werset ósmy. Ponownie jest użyty czasownik połykać, bala. Czyli w ten sposób jest wyrażone całkowite zniszczenie, śmierci. I to zniszczenie dokona się, jak zapowiada prorok, raz na zawsze. A więc będzie to całkowite unicestwienie. Śmierć. I ta uczta mesjańska znajduje swoje dopełnienie w kolejnym opisie, który jest w następnym rozdziale, w 26 rozdziale proroka Izajasza. Wersety od 14 do 19. Umarli nie ożyją, nie wstaną cienie. Dlatego, że Tyś ich skarał i unicestwił, zatarłeś wszelką o nich pamięć. Pomnożyłeś naród, o Panie, pomnożyłeś naród, rozsławiłeś się, rozszerzyłeś wszystkie granice kraju. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia Wije się, krzyczy w bólach porodu takimi, takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu Jakbyśmy mieli rodzić Ducha Zbawczego nie wydaliśmy ziemi I nie przybyło mieszkańców na świecie Ożyją Twoi umarli Zmartwychwstaną ich trupy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 We wcześniejszym rozdziale, w 25 rozdziale była wizja, opis uczty mesjańskiej W tym przypadku mamy modlitwę, swego rodzaju lamentację, lamentację narodu i jednocześnie modlitwę za naród. Kierowane ta modlitwa, ta lamentacja jest wygłaszana w czasie Wielkiego Ucisku. Rozpoczyna się taką, powiedzmy, tendencją, od której zaczęliśmy rysowanie eschatologii Starego Testamentu. Mianowicie, umarli nie ożyją, nie wstaną cienie, dlatego że tyś ich skarał i unicestwił i zatarłeś wszelką o nich pamięć. Najczęściej, i tak jak tutaj to też widzę, jest w przypisie Biblii Tysiąclecia, ten werset owych umarłych identyfikuje się z władcami pogańskimi, czyli tych, którzy uciskali Izraela jako swego rodzaju tyranów. Ale o wiele bardziej zasadny jest ten 14 werset, czyli początek owej lamentacji, łączyć z jej zakończeniem, czyli wersetem 19, gdzie są użyte, jest użyte podobne słownictwo, podobne obrazy. W czternastym umarli nie ożyją, nie zmartwychwstaną cienie. W dziewiętnastym wersecie z kolei ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy obudzą się i krzykną z radości. O czym mówi wyrocznia? Bardzo podobny schemat i przesłanie, jak w 37 rozdziale Księgi Ezechiela, czyli to, o czym już mówiliśmy. Umarli nie wstaną, nie podniosą się. Dlaczego? Bo po prostu nie są sami do tego, sami, z siebie zdolni do tego. Tak jak owe kości nie mogły zebrać się w całość. Bóg, to jest treść tego, tego orędzia, przynajmniej pierwszej części lamentacji, Bóg wydał na śmierć swój lud. Jednak chwałą Boga jest człowiek żyjący. I proszę zobaczyć, że prorok Izajasz pokazuje, że Izrael ma tego świadomość, bo po tutaj tym stanie śmierci umarli, nie ożyją, nie zmartwychwstaną. Izraelici jednak podejmują próbę powrotu do życia. W jakim obrazie jest to ukazane? Rodzenia. Pojawia się to aż kilkakrotnie. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, sam fakt poczęcia, wiliśmy się z bólu, czyli już tutaj czas porodu, jakbyśmy mieli rodzić, a jednak Ducha Zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Przypomnijmy sobie kontekst tej wypowiedzi, tej wizji wysuszonych kości z Księgi Ezechiela. To, co poprzedzało i to, co następuje, to motyw rozmnożenia ludu bożego. Tutaj też chęć nie tylko powrotu do życia, przywrócenia sobie życia, ale także o wydań... Powiększenia mieszkańców Ziemi, ale Izrael ma świadomość, że jednak to spełza wszystko na niczym. Potrzeba jest zatem, tak jak w księdze Ezechiela, bożej interwencji. Umarli nie są porzuceni, ale należą do Boga. I to się przejawia tutaj w zaimkach dzierżawczych. Proszę zobaczyć, że w tej perspektywie śmierci jest mowa jakby bez przynależności. Umarli nie ożyją, nie zmartwychwstaną cienie. Natomiast w XIX ożyją Twoi umarli. Zmartwychwstaną ich trupy. Stąd właśnie wezwania do takiego przebudzenia się. Poza tym użyte tutaj słownictwo bardzo mocno podkreśla życie, mianowicie ożyją, czasownik haya oznacza żyć, istnieć, co jest cechą wszystkich istot żyjących. Ale jednocześnie Stary Testament bardzo mocno podkreśla, że życie jest darem Pana Boga. Drugi czasownik z kolei, który tutaj jest użyty, powstaną hebrajskie kum. Bardzo ważny czasownik, który w koniugacji takiej sprawczej oznacza postawić czy ustanowić na przykład dynastie. Teraz w nowohebrajskim, jeżeli czytamy Nowy Testament właśnie w języku hebrajskim, to w przekładach hebrajskim zmartwychwstanie wywodzi się od tego czasownika, kum, czyli powstać. No Tak jak u nas z martwych wstać, czy powstać. prawda? Ale właśnie ten czasownik, który jest bardzo bogaty teologicznie w Starym Testamencie. Na przykład pojawia się w siódmym rozdziale drugiej Księgi Samuela, gdzie, gdzie jest zapowiedziane to wieczne panowanie, prawda? Wzbudzę Tobie potomka po Tobie, który będzie, Jego tron będzie przede mną. I to znajduje w Nowym Testamencie odniesienie do Chrystusa. Właśnie owo wzbudzę, jakim czy akim, o jest wywodzi się z tego samego czasownika. Umarli zatem, porównani są do śpiących. Proszę zobaczyć, Pan Jezus też idąc do dziewczynki, do córki Jaira mówi, nie umarła, tylko śpi. Ten motyw pojawia się także w, pojawi się w księdze Daniela, ale to, to wymaga, ten tekst wymaga osobnego omówienia. Stąd mamy wezwania, skoro umarli tak naprawdę śpią, stąd pojawiają się wezwania do przebudzenia, powrót do życia, jakaś ruchliwość, także wyrażenia radości. Natomiast sami zmarli są określani jako mieszkańcy krainy prochu, czyli znajdują się pod ziemią. Z tym, że tutaj proch moim zdaniem można interpretować także jako wyraz przegranej. Przykładowo w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, w wersecie 15. Czyli tam, gdzie zapada wyrok na węża po grzechu pierworodnym, przepraszam, werset wcześniejszy, czternasty, czytamy. Bądź przeklęty spośród wszystkich zwierząt domowych i dzikich, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Tutaj pro, jedzenie prochu jako wyraz poniżenia, ale można powiedzieć, że tej konfrontacji czy wręcz walce o człowieka ta kara, ten wyrok jest wyrazem oznaką przegranej. Podobnie w księdze Amosa rozdział 2, werset 7, czytamy, w prochu ziemi, w proch ziemi wdeptują głowy biedaków. Prawda? Położenie, głowy, położenie nogi na głowie przeciwnika, przeciwnika leżącego, było oznaką ostatecznego zwycięstwa, wręcz triumfu. W takim razie tutaj ten proch można rozumieć, czyli ową śmierć ostatecznie jako przegraną. No i najbardziej stumiewający obraz najbardziej taki świetlisty wręcz, poprzez, dzięki użytemu słownictwu, to zakończenie tej wyroczni. Mianowicie, rosa twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Czym jest ta rosa? Po hebrajsku tal orot. Z warto może zwrócić uwagę, że na przykład, na przykłady Septuaginta, przykład grecki Starego Testamentu owo wyrażenie rosa światłości światłości, świateł może, bo tutaj rzeczownik ten to or jest użyte w liczby mnogiej, czyli rosa świateł. To wyrażenie zostało w Septuagincie przetłumaczone przez Jama czyli lekarstwo. A zatem w przekładzie greckim byśmy czytali, że rosa twoja jest lekarstwem. A więc też już jakaś próba ukazania rozumienia, interpretacji tego, tego tekstu. Nie rosa światła", światła, tylko rosa światłości, świateł. To światłości należy rozumieć jako gramatycznie pluralis intentationis, to znaczy liczba mnoga natężająca, czyli intensyfikująca znaczenie. Jako przykład można przywołać z księgi rodzaju pierwszego, pierwszy rozdział, werset 26, uczyńmy człowieka na nasz obraz, prawda? Różne próby, także jakieś wskazujące, że być może jest to wewnętrzny dialog Pana Boga, już zapowiedź Trójcy Świętej albo dialog z dwo niebiańskim dworem, ale również właśnie, właśnie jako pluralis intentationis, czyli taka intensyfikacja człowieka, czyli uczyńmy, to znaczy uczynię bez wątpienia, na pewno tego dokonam. A zatem tutaj... Ro, e, rosa świateł w takiej interpretacji jako rosa pełna światła, jakiegoś takiego spo, w, w jakiś sposób zdumiewający, rozpłyskująca e, o świcie, czyli kiedy już się załamuje ciemność, a nastaje e, e, dzień, poranek. Czy po prostu inaczej mówiąc jako ba, rosa wydająca, czy odbijająca bardzo mocne światło. Na takie rozumienie właśnie jako rosa wydająca, odbijająca światło, na taką interpretację pozwala spostrzeżenie, że bardzo często w Starym Testamencie rosa pojawia się w kontekście jutrzenki. Przykładowo, Księga Ozeasza, rozdział szósty, pierwsze dwa wersety. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co, nas, co nasyca ziemię. Kontekst jest bardzo podobny. On nas zranił, On uleczy. On to nas pobił, on rany przewiąże. A więc kara, która tutaj jest zobrazowana w postaci sińców, ran, ostatecznie doczeka się swego zakończenia, co jest ukazane w obrazie Boga, który leczy, przewiązuje rany. Psalm 110, werset trzeci. Psalm 110, znany nam z dawnych nieszporów, rzekł Pan do Pana mego łaskawym swym głosem. Ta, w tym psalmie, w wersecie trzecim, czytamy. Przy Tobie panowanie, w dniu Twej potęgi, w blasku świętości, złona jutrzenki, jak rosę Cię zrodziłem. Tutaj ta wyrocznia z psalmu 110 ukazuje narodziny króla. Poza tym też pamiętajmy, że rosa świateł, światłości, pamiętajmy, że światło jest pierwszą rzeczywistością stworzoną. Werset trzeci z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju Bóg rzekł, niech się stanie światłość i stała się światłość. W tym przypadku światłość jest całkowitym przeciwieństwem, czy nawet tym, co dominuje nad ciemnością. Bóg oddzielił światło od ciemności, ale ta światłość także dominuje nad miejscem, gdzie ciemność jest szczególna, czyli nad Szeolem. Tak dla przykładu, psalm 88, werset 7 i 13. Umieściłeś mnie w, w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. Werset 13. Czy to Twoje cuda ukazuje się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia? I właśnie prawda, ta ciemność, tutaj w tym przypadku według wizji proroka Izajasza, pokonywałaby całkowicie y, ciemność Szeolu. W ten sposób, właśnie widząc, łącząc te motywy, światłość y, jutrzenka i narodzenie, światłość staje się symbolem życia, zbawienia, zdrowia tak jak księdze Ozeasza, Bożego błogosławieństwa. Ostatecznie światło jako życie jest ukazane w psalmie 56, 56, 14. Bo ocaliłeś moje życie od śmierci i moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości Życia. Czy też jeszcze w Księdze Hioba w 33 rozdziale. A zatem rosa, o której mówi prorok, e, poczęta ze światła, e, sprawia o, e, ożywienie. Ziemia, mówi prorok, wyda. E, tutaj ziemia jest powiedzmy jako odpowiednik tego wcześniejszego stwierdzenia o krainie prochu. Kraina prochu jakby wyrażała grób od wewnątrz, od środka, czyli pod ziemią. Natomiast sama ziemia, czyli jej strona zewnętrzna, jakby sam wierzch grobu, który zostanie odkryty. Dobrze, proszę Państwa, minęła godzina 21, to na tym zakończmy. Będziemy kontynuowali za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo.